<gry> no to fajnie ci, Dżingiel Dżingiel Altculture, Culture, czyli alternatywny kulturator. Gry, seriale, YouTube, social media, radiosfera. Na zegarze 21.15, tak więc zaczynamy Alt Culture, czyli alternatywny kulturator. Przy mikrofonach są z Wami Paulina Jaskulska i Katarzyna Deś. Mamy szczerą nadzieję, że nie mówimy tego w próżnie, ale niestety przez awarię internetu na całym UMK i awarię serwerów wszystkich stron na UMK może tak niestety być. Ale jeżeli moi drodzy nie słyszycie nas teraz, to nie martwcie się, bo będziecie mogli tej audycji odsłuchać w archiwum. W środę myślę, że ta audycja trafi na naszego fanpage'a, którego serdecznie Wam polecamy. W środę trafi audycja z poprzedniego tygodnia. Z poprzedniego tygodnia. Jeżeli nie mogliście jej słuchać, no to będziecie mieli taką okazję. Chcemy Wam tylko przypomnieć o tym, że jeżeli możecie nas słuchać, to dajcie nam znać na fanpage'u, czy do nas prywatnie na Facebooku. I każda osoba, która napisze do nas hej, jestem, słucham, dostanie od nas pozdrowienia na koniec programu. Good Charlotte, keep your hands off my girl na dobry początek.